Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i sob ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć. I jest z nami Marek Wyszyński, czyli Rychu Ciebie również. Witam Rychu bardzo serdecznie, cześć. Cześć panowie i witam wszystkich słuchających. I witamy wszystkich słuchających. Wracamy do Gwiezdnych Wojen. Teoretycznie komiksowych, praktycznie będziemy mówić o Mandze. Mandze z serii Na skraju równowagi ale komiksie, w sensie mandze, nietypowej, bo nie jest to trzeci tom serii, tylko jest to tomik zatytułowany Przeszłość. Tomik z drugiej fazy, jak się okazuje, jedyny tomik z drugiej fazy. I tutaj właśnie, bo o twórcach nie będziemy tym razem mówić, bo to są ci sami twórcy, co w przypadku dwóch e, pierwszych e, tomików tej mangi, rozgrywających się w e, ramach pierwszej fazy. Ale w ramach wstępu chciałbym tylko zaznaczyć jedną rzecz, bo... U nas Egmont zapowiadał to mm, trochę inaczej. Jak były te, te, te, ten cały event z zapowiedziami w styczniu czy w lutym, no to... Przeszłość została zapowiedziana na e, lipiec tego roku i też tak się ukazała, a na grudzień był zapowiedziany trzeci tom e, mangi, który według graficzki, jeszcze wtedy nie było okładki, miał się rozgrywać w drugiej fazie Wielkiej Republiki. No i to wypadło tak naprawdę, po cichu wypadło z tych grudniowych zapowiedzi, bo jak się okazuje e, to jest jednorazowy wyskok do drugiej fazy w ramach tej mangi. Trzeci tom to będzie już trzecia faza i chyba na MFC pojawił się jakiś nowy katalog zaktualizowany, gdzie ten trzeci tom jest już przełożony na rok 2025. I to jest, to jest dość istotna rzecz, a jeszcze bardziej istotna, że chyba w Polsce właśnie przez to, że nie wiem wydawca nie miał świadomości, że to będzie jedyny produkt drugiej fazy, tak, tak mi się wydaje, no to dostaliśmy to troszeczkę za wcześnie, bo według wszelkich spisów, list, rankingów, jak czytać drugą fazę Wielkiej Republiki, manga pod tytułem Na skraju równowagi przeszłość jest wszędzie wymieniana jako... Ostatni tytuł, który powinniśmy przeczytać w ramach tej fazy. I drogi Rychu, oddaję Ci głos, Streś nam fabułę. No ja nie wiem, czy tak bym czuł, że to ma być ostatnia rzecz. Nie czułem, że mi jakoś mocno czegoś tutaj brakowało. No właśnie, komiks, mówimy o drugiej fazie, natomiast on częściowo dzieje się w fazie... Pierwszej trzeciej. łamane przez, przez trzeciej. Tak ci tylko przerwę, jeżeli ci nic nie brakowało, to tylko źle o tej fazie świadczy, ale no pewnie jeszcze do tego przejdziemy, jak to za każdym razem przechodzimy. On się dzieje w, pomiędzy fazami, tu jest Ta. końcówka fazy pierwszej, początek Klamrą trzeciej. Bo całej jest... historii jest faza pierwsza i trzecia, natomiast no core, yy, rdzeń tego o czym tu mówimy, to jest faza druga faktycznie bo mamy tutaj w, w wspomnienia, retrospekcję. No, klamra już się dzieje po zniszczeniu latarni Gwiezdny Blask, więc można powiedzieć, że to już trzecia faza pewnie. Zgadza się, zgadza się. Eee, no, sam komiks otwiera nam scenę, w której poznajemy nową postać, łowca nagród, który nazywa się Volgarat i pracuje na zlecenie Marchionaro i ma za zadanie odnaleźć coś, bo mniej więcej tyle wiemy w tym momencie, ma znaleźć coś i tylko on wie jak to coś wygląda no i oni to coś, można powiedzieć znajdują, ale znajdując to coś, trafiają na droida Zizi, pilnującego jakiejś skrytki, skrzynki na planecie Banchi i po krótkiej wymianie uprzejmości pomiędzy Wolem a Zizi wychodzi na to, że no panowie znają się od 150 lat i cofamy się do do drugiej, do drugiej fazy, a konkretnie do Nocy Żalu na Nadalnie. I tu poznajemy można powiedzieć resztę naszych bohaterów. Mamy mistrzynię Jedi Ravne, rycerza Jedi Arkofa, Łukiego i jeszcze jednego rycerza Azlina, którzy walczą ze ścieżką otwartej dłoni i trafiają właśnie na współpracującego ze ścieżką Wola Garata. Przez chwilę za sobą próbują walczyć, natomiast Tunele, o których już wiemy z pozostałych historii z drugiej fazy ścieżki nadalnie, zostają zalane wodą, wszyscy zostają wypłukani, rozdzieleni można powiedzieć, bo Azlin rozdziela się od, od Rawny i arkofa i trafiają na, no, wydaje się, jakieś niesamowite pradawne zło. Mistrzyni Rawna czuje jakieś zakłócenia w mocy i idzie je zbadać, po czym z, tych, z tej eksploracji już nie wraca, a Aslinowi, można powiedzieć, odbija, tak? On doznaje jakiejś takiej wizji halucynacji, które nie chcą go za nic odpuścić. Zaczyna nucić sobie ten wierszyk, z którym mieliśmy już okaże zetknąć się, już nie pamiętam, czy w pierwszej, czy w drugiej fazie. W pierwszej fazie, w Prześce Cieni, w tak. Spinofie. E, w Spinofie. Czyli karakaraj, dziś zabrać się daj. O, o niwelatorach najprawdopodobniej. No i on zaczyna jak szalony, też to gdzieś tam notować w jakimś swoim notatniczku. I wiem, że finalnie to właśnie tego notatnika wszyscy, wszyscy szukają. I tak jak mówię, gro akcji dzieje się nadalnie, ale poza tym, no jeszcze po kilku innych planetach, z którymi mieliśmy już styczność wcześniej. Mamy kilku naszych, tak jak mówię, parę już znajomych postaci się pojawia w formie cameo. I to, I to tyle no bo cały czas szukamy tego tego McGuffina, tak. No w tej retrospekcji ten McGuffin powstaje, tak. to jest notatnik Azlinarela, który zostaje zamknięty ostatecznie i finalnie nasi bohaterowie chcą się dowiedzieć co w nim jest, bo dla nihilów jest to coś ważnego a dla Jedi, konkretnie Arkofa jest to coś, co ma zostać ukryte, ale tak naprawdę Arkow nie wie, co to jest. Ale wiesz co, zanim przejdę do fabuły, jeszcze jedną rzecz chciałbym poruszyć, mhm. bo ja jestem rozdarty, bo z jednej strony mi się bardzo podoba, jak w na skraju równowagi rozwiązali e, motyw drugiej fazy, w sensie, że nie robili jakiejś serii e, i mhm. tak dalej, tylko zrobili sobie retrospekcję. E, zrobili komiks, który jest dość no, w klamrze istotny dla m, tego, co się dzieje tu i tak, Teraz, a to jest tylko sobie retrospekcja i mamy odhaczoną drugą fazę. Fajnie, bo druga faza nie wymagała wielkich serii i kolejnych tomów, ale z drugiej strony, jakie to jest bez sensu. Jakie no, to jest bez jest. sensu. Ten nasz łowca nagród Vol Garat siada przy tym droidzie, no znamy się od 150 lat, weź mi opowiedz tę historię, mam czas, nie? I ten mu opowiada, gdzie tak naprawdę Wolowi chodzi tylko o to, czy Jedi odkryli, jak rozszyfrować ten notes, czyli Pytanie, które pada w finale tego komiksu, a mm -hmm. wszystko to, co my widzimy, cała ta retrospekcja jest bez sensu, bo Wol uczestniczy w tych wydarzeniach. On je zna. On tak. W 90% tego, co jest opowiadane, występuje. Zizi nie? opowiada Tak. Zizi opowiada mu historię, w której on brał udział. Opowiada mu o nim samym. No głupio, no tak jak mówiliśmy, tych, tych głupotek w tej drugiej fazie, to my już trochę... Trochę widzieliśmy i tego bez sensu, no tu jest tego jeszcze jeszcze więcej i nie wiem, czy już mam, mówimy, wiesz, konkretnie, czy już oceniamy sama historia z drugiej fazy mi się nawet Dżemu podoba. Pewnie jeszcze możemy oddać głos na przykład. Tak, ale to ja tylko, do, do, wiesz, to domknę, może, że sama ta historia z drugiej fazy mi się podoba, natomiast ta klamra tak jak mówisz, no to psuje tutaj bardzo dużo. Jerry, może teraz ty coś powiedz. Znaczy to tak, to na wstępie to ja bym się chciał cofnąć w ramach ciekawostki, przepraszam, zrobię retrospekcję do wcześniejszego podcastu, bo mnie coś tak tknęło i zacząłem grzebać jeszcze przy tej rustce, o której mówiliśmy w ramach komiksu i sięgnąłem po ten komiks z Marchionem Ro i w scenie na planecie, w tym ostatnim komiksie z pierwszej fazy, kiedy on tam rusza na tą planetę niwelatorów, on trzyma połowę tej różdżki. I nawet w nawiązaniu Mando co do, do tego, co ty mówisz, że ona jest źle narysowana, to faktycznie jedna końcówka ma półksiężyc, a druga jest jakby taka zamknięta także to tak... Czyli całą różdżkę trzyma, nie, nie pół? Nie, trzyma pół. ma dwie końcówki. Nie, nie, on... on Aha, pół... dobra, zamknięta, nie ma księżyca, nie, dobra, nie, dobra. Nie, ma, nie ma, księżyca. Jedna jest jakby w pełni, taka jak słońca druga jest właśnie jak księżyc, taki tylko rogalik, nie? I tutaj jest zresztą notabene scena, jak on wkłada w nią jakiś kamień, który ją aktywuje i właśnie to pół różdżki, to właśnie, które wyjęli z pomnika na dżedzie, przywołuje tego niwelatora w tym komiksie. Także to tylko tak w ramach ciekaw Postki, bo z tego wynika, że to są właśnie takie okruszki i teraz przejdę ja dla odmiany najpierw do tej historii z przeszłości, bo ja mam spore wątpliwości czy to jest suma summarum dobrze rozpisane i, i trochę nie wiem jakby jak oni chcą zrobić z tego jakąś suma summarum broń w trzeciej fazie. A raczej doprecyzuję, nie wiem czy było potrzebne tyle książek i komiksów, żeby takie okruszki nam wyłuskać, no bo w tym poprzednim komiksie, normalnym, nie mangowym, no mieliśmy wątek właśnie tej różdżki i tego, że ona kontroluje niwelatora. Tutaj mamy nawiązanie, tak jak Mando zauwa zauważyłeś, do drugiego wątku, yy, który znów ogłupia Jedi, yy, bo yy, z kolei w szlaku cieni nasi Jedi detektywi yy, przypominali sobie jakąś tam piosenkę, którą ktoś straszył Jedi, co z perspektywy tego, co tutaj dostajemy, znów mi się wydaje strasznie głupie, no bo mamy wprost nawiązanie do... Yy, do tych samych słów, do tej samej piosenki, do tego samego motywu. I to wydaje mi się jeszcze bardziej kontrowersyjny zabieg wtedy w Szlaku Cieni, że nikt o tym nie wie, czy nikt o tym nie pamięta, no bo tutaj ewidentnie robią z tego coś, co może mieć kluczowe znaczenie dla pokonania niwelatora. I teraz ja jestem rozdarty podwójnie, bo po pierwsze... No, tak jak mówię, mam wątpliwości, czy to jest dobrze rozpisane, no bo to jest taki hamski cliffhanger na sam, koń, samą końcówkę e, drugiej fazy. E, no i jako cliffhanger, no to, no to jakoś tam się sprawdza, no bo osobiście to chce się dowiedzieć w końcu, co ten dziennik e, może tam zawierać, ale z drugiej strony, no ja naprawdę nie widzę jakiegoś sensownego uzasadnienia, no bo mamy tego Jedi, który oszalał. Jak słusznie zauważyliście w prywatnej rozmowie... Trudno nawet powiedzieć, czy to przez działanie niwelatora, czy może przez kogoś innego, no bo teoretycznie tak jak w pierwszej fazie, no to ten ni niwelator działał trochę inaczej. Nie? Sprowadzał jakieś mhm. wizje. No też tu idziemy dalej po prostu. Jakiś niwelator alfa, no coś większego. No być może. I to pewnie będzie w trzeciej fazie. Tak, nie? tak. Być może właśnie coś takiego. No i to jest jakby jedna moja wątpliwość. No, a druga sam ten dziennik. No co ten dziennik może zawierać, skoro e, w zasadzie ten Jedi poza cytowaniem tej piosenki, to on nic tutaj y, za bardzo nie mówi, nie, nie, nie, nie zdradza, nie? I teraz no, mówię, co tam może być w tym dzienniku? Ja byłem przekonany, że on tam tylko w kółko zapisywał tę rybowankę. No ja też yy, tak, no myślałem. oni nawet mówią, że on szyfrował piosenką, nie? No mm -hmm. ale coś jednak skrobał, cały czas skrobał. Część stron została wydarta najprawdopodobniej przez tego Wola, który pewnie też tego nie potrafi odszyfrować, no to, no to jest takie podprowadzenie dalej, no. ten dziennik zostanie odszyfrowany pewnie ta, to, to zagrożenie, które tutaj mamy, no to mówię, to nie jest zwykły niwelator, bo on cały czas pojawia się temu Jediowi, który najbardziej ucierpiał bo to nie tylko on ucierpiał, no Arkow też tam czuł jakieś przerażenie w wodzie w pewnym momencie i wtedy jego mistrzyni Rawna wyczuła i poszła mm, sprawdzić co to jest i, no i została zamieniona w popiół, zresztą Aslin też najprawdopodobniej został zamieniony w popiół, bo pewnego dnia zniknął mhm. z tego łóżka. Ale on cały czas widział, cały czas widział taką wielką, glutowatą postać stojącą nad nim, czarną. Jak ktoś do niego przychodził, to też y, słyszał głos tej postaci, ale widział jakiegoś takiego gigantycznego stwora stojącego nad nim, e, takiego rozlewającego się. Sam też w swoich wizjach gdzieś tam krwawił oczami, ustami i tak dalej. Więc podejrzewam, że to jakiś jest pradawny Pierwotny niwelator, samiec Alfa, przy którym te zwykłe niwelatory to pikusie, się, no po prostu dostajemy, wiesz. Ale nie samo kupowanego by przeciwnika w nazwę. Samo części. to by było spoko. nie? To akurat ja totalnie kupuję, tylko no bardziej mnie zastanawia, jakie znaczenie może mieć ten dziennik, tym bardziej, że no ten Jedi no, został dotknięty. Dajmy na to właśnie przez taką alfę czy przez jakiegoś potwora no i tyle, no. został przetransportowany później do placówki medycznej i to koniec i, i, i w zasadzie... No Skąd to... się tam wziął ten niwelator nadalnie w ogóle? No bo tam jest ścieżka, która chce pozabijać Jedi, żeby nie zostali żadni świadkowie czyli no. ta ścieżka mhm. musi już chyba kontrolować tego, tego stwora wielkiego To nie wiem kiedy to by wyszło a skoro go jakoś kontrolują albo wiedzą, że on tam jest... tak kataklizmie się to musi pojawić, to się zaraz dowiecie panowie no ale wiesz, skoro jakoś go kontrolują, on jakoś się znalazł nadalnie, wcześniej go nie było nadalnie, no nadalnie już była jedna książka, no to, to jakie tutaj tajemnice, bo, bo rozumiem, zrozumiałbym jakby nie chcieli, żeby to wyszło do Jedi, żeby Jediowie się dowiedzieli, no ale 150 lat później Nihilowie chcą się znów dowiedzieć, to tak jakby ta wiedza zanikła całkowicie dla wszystkich, nie? Nie wiem, nie wiem. Dlatego mówię, no dlatego niefortunnie dostaliśmy ten komiks, bo to mangę, bo zakładam, że ja jakieś podprowadzenie do tego wątku będzie jeszcze w tych książkach. Znaczy, no bo tutaj jasno jest sugerowane, że ta cała noc żalu jest związana właśnie z użyciem przez ścieżkę najprawdopodobniej tego niwelatora alfa, a co za tym idzie, no też raczej trzeba domniemywać, że jakoś ta połówka różdżki pewnie się w kataklizmie zaraz objawi, no bo no, no z kolei no nie sądzę, że... No ta oni... noc żalu też się pojawia od czapy, nie? bo to jest coś, mm -hmm. co było zatizowane w Horyzoncie Północy, że nadal nie nienawidzą Jedi od 150 lat, bo była kiedyś noc żalu. I ja zakładałem wtedy, że to jest takie w ostatniej książce pierwszej fazy wprowadzają rzeczy pod drugą fazę. Mm -hmm. No i faktycznie wprowadzają, bo wprowadzili tam wojnę między Eranochem a Eiramem, która jest osią drugą fazy, a ta noc żalu, no, do tej pory jej cały czas nie było i tutaj nagle mamy jakąś bitewkę o, o dalne i potem na korusant pada, że to była noc żalu. W sumie no, na chwilę obecną ja nie wiem, dlaczego e, dalnianie nienawidzą Jedi po tej bitwie i co ta bitwa miała w sobie, co tam było tak, tak strasznego i tak wielkiego, żeby na 150 lat e, taką nienawiść e, u ludzi zdalny mm, rozbudzić. No to czytaj szybko kataklizm i może, może, może się dowiesz, no to <głos> Jedyn, jedyne 300, 300 stron bez akcji się dzieli od tego, żeby się dowiedzieć nie? a potem, potem zobaczymy no, no już była była. No, ten niwelator już, już, już był jakoś na tej dalnie się znalazł e, zobaczymy, w którą stronę to będzie co prawda w tym momencie Jana i różdżka są poza dalną i pytanie, czy niwelator, którego mi widzimy w komiksie to jest ten sam miwator, który był nadalnie, czy to jest jakiś inny, nie? Bo już, yy, yy, czy ich jest wielu? Znaczy, wiemy, że tych, tych stworów jest więcej, nie? Natomiast z którym tutaj mamy do czynienia, no to zobaczymy. Jeżeli to jest ten sam niwelator, to ja tego tu już tutaj totalnie nie rozumiem. Tego dziennika, którego chce zdobyć Marchion, bo przecież tam na tej planecie banczy we wstępie. No i tak, w tak, o tym jest. Tak, tak. Jest Marchion Rock, który bardzo chce zdobyć ten dziennik. No i jeżeli to jest zwykły, prosty niwelator, z którym zarówno ścieżka yy, używała go jako broni, jak i sam Marchion już przecież od długiego czasu używał go jako broni, to po co mu ten dziennik, w którym jest piosenka. Nie wiem, nie czaje. I ta piosenka też jest wyderwiająca, bo, bo my ją znamy już, cholera. To jest... no, a może chodzi o to, żeby znaleźć tego niwelatora alfa, nie? Tak jak mówiłeś, że jest jeszcze ten... No ale to ja sobie tak strzeliłem, to jest takie moje założenie, ale z drugiej strony skąd by się tam wziął jakiś alfa, nie? No ścieżka miała swojego, więc to trochę już nie ma czasu na wprowadzanie niwelatora alfa. Skoro są tam e, żołnierze ścieżki, e, którzy nie chcą, żeby tajemnica się wydostała na zewnątrz, no to, to, to tak mi nie, nie, totalnie nie pasuje, ale no mówię, no, no dostajemy koniec fazy w środku fazy w Polsce niestety. Znaczy mówię, dla mnie to tak, bo tak się kręcimy i trochę dyskutujemy o czymś, co już pewnie spora część słuchaczy wie. Ja mówię, na ten moment totalnie nie kupuję w ogóle tego wątku dziennika, no ale to też przekonamy się w trzeciej fazie, co oni z tym zrobią. No bo yy, no, pytanie właśnie, co tam może być zawarte, chyba, że to jest tak, że zaraz się okaże, że coś, co nawiedza yy, naszego Jedi'a, no to coś mu tam szeptało i podpowiadało i może to yy, nie tyle jest yy, yy, coś do kontrolowania niwelatora, tylko odwrotnie, że to jest coś, co może yy, tego niwelatora na przykład zniszczyć. Nie? nie miałoby to wiele sensu, no ale to jest dla mnie jakiś nie wiem, czy nie jedyne uzasadnienie, dlaczego Marion ro próbuje na przykład ten dziennik znaleźć, że może myśli, że właśnie to jest coś, co może spowodować, że Jedi e po prostu nie tylko przejmą kontrolę, ale, ale zniszczą jego zabawki i, i, i pójdzie to do przodu. Może chodzi po prostu o to, że tam są jakieś zapiski o tym. W ogóle, cokolwiek, nie? że to jest jakaś pisemna wiedza na temat niwelatorów, której nie A było nigdzie no, indziej. Może, nie? i może, może. może tylko o to chodzi, że chce mieć tą, tą przewagę, bo dzięki temu będzie mógł te informacje zataić. Nie wiem, gdybam, na razie to się kupy nie trzyma i obawiam się, że może się nie, nie utrzymać. Nawet do końca trzeciej fazy. Może to będzie wątek, który gdzieś tam wróci na chwilkę, może zostanie porzucony. Zobaczymy. Natomiast no faktycznie takie to jest trochę trochę na ślinę i taśmę klejącą na razie, na razie sklejone i może głównie ma to przez to, co mówisz, dostaliśmy to po prostu za wcześnie. tak? I gdyby to było w zasadzie otwarcie trzeciej fazy, można powiedzieć, bo tym de facto jest, dostajemy tu już sceny, tak jak mówiliśmy, z trzeciej fazy, to miałoby to więcej rąki nóg, atak, no kataklizm i wszystko, co po nim nastąpi. No, tego nam jeszcze brakuje kataklizmu z naszej własnej no, winy. Gdyby to Egmont wydał w 2025, po styczniu, gdy już zamkniemy wszystko książkowe, może miałoby to trochę więcej e, sensu. Aczkolwiek e, tak pewnie podsumowując, bo to jest prosty komiks, prosta manga. Mnie się to czytało mimo wszystko przyjemnie. Ja przepłynąłem przez, e, przez te historię. Ten potwór jest fajny, ta, ta, ta, ta historia jest spoko, tylko że no, ja mam ten problem, że dostajemy coś, co jest epilogiem, coś, co jest finałem drugiej fazy a to jest dalej mielenie tego samego, czyli o, jest sobie jakiś tutaj straszny potwór, który źle działa na Jedi, o co chodzi, nie? A my to cholera jasna wiemy, no możliwe, że tutaj mówię, zostanie to zupgrade'owane trochę, możliwe, że coś zostanie do tego dołożone, ale skoro w finale yy, drugiej fazy nadal mielą wątek jest jakiś stwór, który źle działa na Jedi i mamy jakieś wizje i się boimy i jeszcze do tego dorzucają yy, Shri, karaj, karaj, dziś zabrać się daj, jakby to była jakaś wielka tajemnica, jakbyśmy my jako czytelnicy tego nie widzieli, no a już to słyszeliśmy w innym komiksie, to patrząc ogólnie, to ja też jestem na nie, bo nie napawa mnie to optymizmem na czytanie resztę drugiej fazy. No ale zobaczymy, zobaczymy teraz przynajmniej na ile to wszystko zostanie zlepione w jakąś jedną spójną całość i zobaczymy na ile się spotkamy przy jakiejś tam ostatniej książce czy no chyba przy książce, może przy dziecięcej książce na przykład coś jeszcze się okaże i powiemy sobie, że okej okay, faktycznie tutaj zaliczyliście panowie sześć książek, dwa komiksy i mangę tylko po to, żeby się dowiedzieć, że Jedi zapomnieli o niwelatorach a w ogóle to jest różdżka, która nimi steruje i, i to wszystko no ale to się przekonamy o tym za czas jakiś tak naprawdę. Ale sam komiks też, ja się zgadzam, on jest... Jak się weźmie pod uwagę te wszystkie problemy, które tu wymieniliśmy od dyskusyjnej ramy przez dyskusyjny cliffhanger, to on jest i narysowany spoko, mi się te, ta potworność taka jakaś trochę jak jakiś upiorny yy, łuki yy, nawet podobała yy, to, to wszystko jest estetyczne, spoko, też tak jak mówisz płynie się przez to, no można no ale, ale właśnie no. druga faza i wszystko jasne mamy kamea, o czym wspominaliśmy w poprzedniej mm, recenzji pojawia się Wildar i Mati. Wilder ma dwa kadry, Mati ma jeden kadr, e, ale pojawiają się postaci z innego komiksu. Na sam koniec pojawia się mistrzyni SAF z drugiego tomu mangi tak naprawdę jakby nic się nie wydarzyło, informuje nas o tym, że Lili zignorowała rozkaz rady i nie wróciła na korusant i została tam i mamy jeszcze dużo do zrobienia, więc mówię, z jednej strony urocze, że sobie w mandze olali trochę tę drugą fazę i zrobili ją w ramach retrospekcji e, z drugiej, nie wiem, ciężko mi jest ocenić ten komik, tę te, te mangę w tej chwili. No bo ona jest już totalnie nieautonomiczna, bo to też w sumie jest trochę i problem i mam wrażenie, że rzecz godna podkreślenia, no bo jednak zwróćcie uwagę, że nie wiem, czy manga w pierwszej fazie, czy komiks z drugiej fazy, czy komiks z pierwszej fazy, to były rzeczy, które zawsze nawiązywały, zawsze były umiejscowione w ramach tego szerszego spektrum całej danej fazy, ale mam wrażenie, że mogły być przeczytane w miarę autonomiczne, bo każdy z tych komiksów zawierał jakąś historię, która no miała swoje przysłowiowe początek, rozwinięcie i zakończenie. A tutaj tak nie jest. Ten komiks jest, zaczyna się w finale poprzedniego komiksu, rzuca nas do przeszłości, nawiązując do różnych rzeczy. No z naszej perspektywy to, to nawet trudno ocenić, czy on tutaj coś dodaje, czy się wpisuje po prostu w to, co nie wiem, będzie w kataklizmie chociażby, no i zostawia nas jako teaser trzeciej fazy, więc no to mówię, to jest totalnie nieautonomiczna rzecz. To jest tylko coś, co no, To jest... trzeba mocno podkreślać. Dla ludzi, bo którzy. Ja byłem wszystko. przekonany, że to jest stand alone, że to będzie jak wiesz, jak, jak Ostrze na przykład w Marvelu, nie? No to tutaj mamy przeszłość, coś co nie jest numerowane, ma swój podtytuł i że jest po prostu dodatkiem sobie, dodatkową historyjką. Wiele osób może tak po to sięgnąć, A no to nie. Ale to ja tak mam w ogóle wrażenie, że to jest przypadłość drugiej drugiej fazy, że tutaj mniej rzeczy działa autonomicznie i naprawdę jak się coś pomije, to się sporo traci, to się traci sporo, sporo kontekstu, wiadomo, no, te postaci to... Może nie zawsze trzeba wiedzieć, co się z nimi działo, ale tutaj dużo trudniej mam wrażenie to czytać w, w oderwaniu może poza tą dziecięcą książką. To mam wrażenie, to się wszystko no. jest dużo mocniej ze sobą splecione niż w przypadku pierwszej fazy, mniej krócej, intensywniej, ale no właśnie ona sprawia takie wrażenie takiego troszeczkę chaosu, przez to, że wszystko gdzieś tam się w jakiś sposób zazębia i, i, i jak sobie człowiek coś odpuści, to to czuć. W pierwszej tego aż tak bardzo czuć nie było. Znaczy od pewnego momentu, bo na początku tak, takiego wrażenia nie sprawiało, ale tak. No gdybyśmy wiedzieli o tym przed lekturą, to zostawilibyśmy za mangę na, na, na styczeń, bo i tak mamy zaległości pokorek, no ale nie wiedzieliśmy, przeczytaliśmy mangę i dopiero wtedy zaczęliśmy grzebać troszeczkę w internecie, także trudno. My jedziemy chronologicznie, w miarę jak to w Polsce się ukazuje. Tak polski czytelnik dostaje, tak musi sobie z tym poradzić radzić, więc tak też o tym mówimy. I tak jak w poprzedni podcast, Jerry, zakończyłeś, że to jest to pierwsze nasze zakończenie z drugą fazą, tak teraz jest drugie i ostatnie, ale jeszcze będą prequele tego zakończenia z innymi mediami, ale tak naprawdę dzisiaj zamykamy drugą fazę Wielkiej Republiki. Niestety nie ostatecznie, bo, bo, bo jeszcze będziemy do niej wracać, ale zamykamy ją po raz drugi, po raz ostatni, ale nie po raz ostatni. Dobra. Dziękuję Wam bardzo, panowie, za tę rozmowę. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia niebawem. Cześć. Cześć. Cześć. It's over. Nothing is over. Nothing.